wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 kwietnia minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego piszą do prezesa tej instytucji. Chcą, żeby umożliwił im wykonywanie pracy. Zakłady Cegielskiego w Poznaniu mogą przejść duże zmiany. Pod uwagę brane jest połączenie z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Sam zgłosił się do Rosjan. Przed sądem w Bydgoszczy ruszył proces mężczyzną oskarżonego o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Sędziowie, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie, skierowali do prezesa Trybunału Konstytucyjnego pismo, aby ten umożliwił im wykonywanie obowiązków służbowych. W piątek po południu wszyscy wybrani, w marcu sędziowie stawili się w siedzibie Trybunału, ale nie dostali gabinetów i spraw. Tematem zajęli się w Pulsie Trójki publicyści. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego stała się dla Polaków nudna, mówił w Pulsie Trójki dziennikarz Polska The Times Agaton Koziński. Tak naprawdę mamy kolejną warstwę sporu trwającego 2015 roku. Ewidentnie widać, że żadna ze stron sporu politycznego nie próbuje tej sytuacji uspokoić. Trybunał Konstytucyjny stało się polem rozgrywki stricte, stuprocentowo politycznej czy wręcz partyjnej. Nie wiemy, czy w sporze wokół Trybunału jest jeszcze miejsce na resetę, dodał Michał Kolanko z Rzeczpospolitej, ale jak dodał, wymaga on podjęcia decyzji przez najważniejszych graczy. Wystarczy, że prezes Kaczyński i premier Tusk usiądą przy jednym stole na 45 minut i się dogadają, bo kiedy w 2020 roku duopol się musiał porozumieć, żeby zresetować wybory prezydenckie, to jest dużo większa sztuka. Jakoś tak dziwnie już o tym nie mało kto pamięta, że przecież Platformie i PiS-owi udało się zresetować wybory prezydenckie w 2020 roku. Sześcioro sędziów zostało wybranych przez Sejm 13 marca. Od jutra do poniedziałku za litr benzyny bezołowiowej 95, kierowcy zapłacą 6 zł i 14 groszy. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7 zł. i 68 groszy. Jeśli chodzi o benzynę 95, to najniższa cena maksymalna tego paliwa od początku rządowego programu ceny paliwa niżej. Kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, czekają na bardziej radykalne i długotrwałe spadki cen. Ceny są strasznie wysokie, a wszystko idzie do góry. Dopóki nie odblokują ropy, to się nic nie zmieni. Myślę, że nie nieprędko się zmieni. Na benzynie jest dużo taniej. Ponad złotówkę jest, jest tańsza benzyna. Mam dwa auta i motocykl. Po prostu muszę dzisiaj jechać samochodem. żona jedzie drugim, no i muszę jechać tym dieslem. No tak to już go oszczędzamy, ile się da. A wierzy pan, że to się zmieni w jakimś czasie? czy dopóki No tak, i czas tam... spadnie do poprzedniego poziomu myślę, ale... No, ale potem znowu pójdzie do góry i tam będzie wzrastać do góry. No, no. Ceny paliwa są wyliczane przez resort energii na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na krajowym rynku. Do niej doliczane są akcyzy, opłata paliwowa, podatek, podatek VAT i marża. Zakłady Cegielskiego w Poznaniu mogą przejść duże zmiany. Wśród rozważanych scenariuszy jest połączenie spółki z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. To wstępne ustalenia po rozmowach z udziałem związkowców, przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej i zarządów obu firm. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Adam Leszkiewicz, mówi, że przeniesienie Cegielskiego z obecnej działki, która nie należy do spółki, może być jedyną szansą na rozwój produkcji. Najważniejsze jest to, gdzie i jak będzie funkcjonował Cegielski. Ta integracja prowadzona w tej chwili z wojskowymi zakładami, zakładami motoryzacyjnymi, ma dać odpowiedź właśnie na ten temat, bo między innymi rozważamy i analizujemy możliwość wykorzystania części nieruchomości, które stanowią własność WZ Motów dla Cegielskiego i tam ustanowienia przyszłej działalności. Druga tura rozmów o przyszłości poznańskich zakładów ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu. Przed sądem w Bydgoszczy rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. 28-latek miał zbierać i przekazywać informacje dotyczące funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obrony Polski.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 Bydgoszcz, Tatiana Adonis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Wieczorem w nocy, jutro pogodnie. Na południu zanikające opady deszczu. W nocy miejscami mglisto. Nad ranem od minus 3 stopni do zera. W całej Polsce możliwe przygruntowe przymrozki do minus 7 stopni. W sobotę na termometrach od 6 do 14 stopni. Autopromocja.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i patrzę na kalendarz. 10. kwietnia. Ale zaraz, zaraz. To już dzisiaj? To teraz? Pierwsza trójka. Lista przebojów. No naprawdę. Co tydzień w piątek... Zawsze mam taki wstępny plan na to, co chcę powiedzieć na początku, a dzisiaj sytuacja jest taka, moi drodzy, że, że trochę mnie zatyka, jak to się mówi. Osób uczestniczących w dzisiejszym setnym wydaniu no nie jestem w stanie teraz wymienić i przedstawić, ale może zacznę. Anna Regulska, Legenda Trójki. Dziś realizuje ten program Marek Pawlekewicz, Legenda Trójki. Dziś będzie wydawał listę, tak jak co tydzień. Nie nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No za sekundę zdradzę kolejnych uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj są z nami Piotr i asystentka Ania i na pewno będą z nami do końca. To nasi pierwsi goście założyciele i administratorzy fanpage'a pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. No właśnie, jak to się stało, Piotrze, że przyszedł wam do głowy taki pomysł, żeby ruszyć z tą stroną? Dzień dobry Państwu. Pomysł się wziął z tego, co teraz tak mi się do, szybko do głowy przyszło, co pan redaktor dzisiaj mówił przed południem w trójce, że e, łączenie tradycji i nowoczesności. Mieliśmy przez wiele, wiele lat świetną audycję Listę przebojów trójki. Teraz mamy pierwszą trójkę i chcieliśmy po pierwsze wypromować ją jak najbardziej, pomóc w promocji, yy, przyciągnąć słuchaczy, którzy byli, którzy są i takich, którzy w młodszym wieku też przychodzą, mam nadzieję, do trójki i do listy pierwsza trójka. Facebook pierwsza trójka myślnik słuchacze. No my jeszcze dzisiaj nie raz porozmawiamy tutaj z Piotrem i asystentką Anią e, na naszej antenie, także teraz e, oni udadzą się na swoje stanowiska i tam będą dawać w świat informacje, że my tutaj się świetnie bawimy. Powiedziałem już o fanpage'u. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Przypomnę, mail listamałpapolskieradio.pl listamałpapolskieradio.pl tam możecie pisać. No i social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media trójki. Choć dzisiaj powiem szczerze, że może być ciężko z tym odpisywaniem na bieżąco, ale proszę próbować. Telefon bez zmian, dwie dwójki i siedem trójek. Dwie dwójki i siedem trójek. No, co mogę powiedzieć na początku? Mam nadzieję, że Radio dzisiaj włączone i że dzisiaj usłyszą o nas w kosmosie. Na początek puścimy tam do tego kosmosu fragment numeru jeden sprzed tygodnia z 99 internetowego wydania. To będzie serce zespołu Chip Tobacco. Złoty medal dla zespołu Chip Tobacco, utwór pod tytułem Serce. Tak było w 99. internetowym notowaniu listy przybojów programu trzeciego pierwsza trójka. Eee, można głosować już na następne To pierwsze notowanie. Polecam zajrzeć na naszą stronę www i tam znaleźć w zakładce lista przebojów nowości do głosowania. A my dzisiaj zanurzymy się w archiwum LP3, jak robimy to co tydzień. Dziś przypominamy pierwszą trójkę setnego notowania, które poprowadził pan Marek. To było 17 marca 43 lata temu. Na miejscu trzecim utwór, który był grany w skrócie ale my go zagramy dziś w całości. Podaję Ci rękę, Ty mówisz, że mało. Podaję Ci usta, Ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję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 Mało zostawiłam W sobie do obrony Ty nienasycony, Wciąż nienasycony Oddałam 14,5 minuty po godzinie 19, 10 dzień kwietnia, wspominamy setne notowanie, to było 17 marca 1984 roku, na trzecim miejscu, to tylko tango, zespół Manam, debiut w 91, to było 14 stycznia, utwór spędził 19 notowań, wtedy na antenie, trzy razy był na miejscu. Pierwszym. Tak jak mówiłem przed piosenką, wspominamy pierwszą trójkę tego setnego notowania. Dawno, dawno temu, dawno, dawno temu. A pierwsza trójka? No, bardzo mocny skład, jakby nie było. Dziś Lech Janerka po 22 u Piotra Meca, a teraz u nas, w archiwum Listy Przebojów Trójki. Jezu, ja przecieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jasny ścisłej I wymyślać śmiało nowy plan I pięknie jest, mnie bardzo jest Kiedy mija, tak jak wszystko Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nie skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Mikołaj napisał, Jezu, jak się cieszymy na listę. Pozdrawiam Manhattan. No, czyli już jesteśmy coraz bliżej tego kosmosu, w którym się dzisiaj mają dowiedzieć wszyscy o tym, co tu będzie działo się na Myśliwieckiej. A to setne notowanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Ono rozpocznie się dokładnie, Kilka minut po godzinie 20.00. Do 20.00 będziemy w poczekalni, tak jak to co tydzień robimy, ale póki co jesteśmy w odcinku, który wszyscy bardzo lubimy. A kiedyś to było! No właśnie, jak to było w tym setnym notowaniu? Na drugim Klaus Mitwoch yy, zadebiutował w 94. notowaniu, 11 notowań na liście, raz był na miejscu pierwszym. Jezu, jak się cieszę! I to był srebrny medalista tego setnego notowania. A złoty medal, miejsce pierwsze, formacja Queen i bardzo radiowy tytuł tego nagrania. 22 minuty po godzinie 19, tu Myśliwiecka 3, 5, 7, tu pierwsza trójka, lista przebojów, audycja od początku do końca tworzona przez niezastąpionych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, którzy podobno mają nas dzisiaj tutaj do 22:00 odwiedzić. Czekamy na słuchaczy. Zacieramy ręce, ale jednocześnie bawimy się w kolejne, okrąglutkie notowanie. A setne już kiedyś miało miejsce i to było, tak jak mówiłem, 17 marca w 1984 roku. Notowanie prowadził pan Marek. Na miejscu trzecim, manam, to tylko tango. Na miejscu drugim, Jezu, jak się cieszę. Nieśmiertelny temat Klausa Mitwoha. Miejsce pierwsze dla Zespołu Queen to singiel zapowiadający album The Works, rok 1984. Radio Gaga. Tak było dawno, dawno temu, a kiedyś to było. No właśnie, tak często powtarzamy w tej audycji, jednocześnie budując nową. No to czy to jest dobry pomysł, Aniu? Tak, to jest dobry pomysł i dobra pora. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Bo o tej porze w każdy piątek zaczynamy biec. Biec przez y, poczekalnie, spotykać się z utworami, które no niestety mają pecha, bo brakuje im nieco głosów, żeby znaleźć się w pierwszej trzydziestce. Ale o tym, czy dalej będą miały pecha, decydujecie wy, moi mili. Strona www, zakładka lista przebojów i tam oddajecie swoje głosy. O! Na pięćdziesiątym wrócił do poczekalni Błażej Król. Przykryłem bestię w betonowej klatce, minę ma tęgą, czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem, jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana dziś już pod Błażej Król dobrze wyczuł pismo nosem, co tutaj się dzisiaj będzie działo i wrócił do poczekalni dzięki waszym głosom. Miejsce 50. Moja bestia. Na miejscu 49. Wielki powrót, ale nie do poczekalni, tylko w ogóle do nas, do fanów zespołu, bo to YouTube, American Obituary. Na 49. 14 spada, 14 spada. Działają fani u ale jest to największy spadek podczas dzisiejszego tutaj urzędowania w poczekalni. American Obituary, formacja YouTube 14 na dół. Na 48, o, oh, YouTube The Tears of the Things. There's no start to this story, and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble A shepherd boy in shock Michelangelo released me From a single block I'm David the Giant Killer With heart-shaped eyes I was naked as a soldier Formacja YouTube w Poczekalni, The Tears of Things, 7 na dół na miejscu 48. Tak jak powiedziałem dzisiaj, Piotr, asystentka Ania z administratorzy pierwsze, a trójka, myślnik, słuchacze. Piotrze, na dzień dobry przekazałeś mi wspaniale opakowany zestaw kartek, o tak powiem. A tutaj tabelki, cyferki, no i wykonawcy skądś znani z tej listy. Powiedz mi, co to jest. To jest nasze pierwsze archiwum, archiwum 99 wydań pierwszej trójki. No i teraz tak, o, Pearl Jam, Wreckage, czyli tutaj w każdej tabelce mamy datę notowania i miejsce, na którym ten utwór się znalazł, tak? Dokładnie. Czyli to jest tak, że ty każde notowanie spisywałeś i potem nie żadna sztuczna inteligencja, nie żaden Excel, tą tabelkę ułożyłeś. Ta tabelka powstaje w Excelu na bieżąco, no, po, każdym, po każdym notowaniu, ale to, co mamy przed sobą, to jest właśnie efekt no, prawie dwuletniej pracy. Y, pracy dosyć y, chyba poważnej, bo y, zgromadzić takie informacje, no to ukłaniam y, się, czy to są dwa egzemplarze, które istnieją na świecie? To są dwa egzemplarze, które istnieją na świecie, które powstały dzisiaj specjalnie. Nie, no. Tuż przed, tak, tuż przed. Miały być jeszcze tam troszeczkę pokolorowane, specjalnie dla pana redaktora, ale, no ale niestety nie zdążyliśmy. Muszę przyznać szczerze, że jestem niesamowicie wzruszony, bo nie posiadałem nigdy takiego zeszytu, a to tak naprawdę jest jedna wielka pamiątka i jedna wielka lekcja historii z tego, co tutaj się dzieje. Zanim wrócimy jeszcze do ciekawostek i do wszystkich fajnych spraw związanych z listą, asystentka Ania zapowie kolejne miejsce. Na miejscu 47. Paul McCartney, Days We Left Behind. behind. Paul McCartney z 48 na 47. Poczekalnia 19.29. Program trzeci Polskiego Radia, dwie dwójki i siedem trójek, Marek Pawlukiewicz przy telefonie, jeżeli ktoś chce jeszcze dzisiaj z nami się połączyć, a my patrzymy na naszą kartkę, a kartek dzisiaj wiele, oprócz wspaniałego zeszytu, który mamy od pierwszej trójki, myśnik słuchacze, to jedna kartka najbardziej nas interesuje teraz do dwudziestej, Jessie Ware, right, to też jest powrót do poczekalni na 46. No tak to jest, że czasem coś wróci do tej poczekalni. Jesse Ware na 46. Lista radio.pl, Facebook, Instagram, gdzie grabek mówi dzień dobry i trójka, jeżeli ktoś chce tam zajrzeć, przywitać się albo powiedzieć nam cokolwiek, na przykład w komentarzu. Bo ja wam mogę powiedzieć teraz tak, moje mili, że na 45. mamy jedną z trzech nowości. A kto to tak wyciągnął teraz gitarę? A to Jack White, panie i panowie. Welcome to the Garden of Eden. There's nobody here but me and you. So what we're we gonna be eating? Microphone check one, two, one, two. Looks like we got a little bass to do. God and the Broken Rips. Jack White, nowość na 45. Pani Marta, pan Władysław i pan Marek na Węgrzech. W kamperze podsłuchują setnego notowania. No, napisane mam z jakiej są miejscowości, ale niestety, a może dzisiaj znajdzie się ktoś, kto pięknie wymówi nazwę tego miasta czy miasteczka. Ja mogę pięknie wymówić nazwę kolejnego zespołu, bo to jest... YouTube tak, i kolejna nowość w naszym dzisiejszym zestawieniu w Poczekalni. In a Live, to jest tytuł tego nagrania, a Wy możecie głosować na naszej stronie. There. List Let's go there. strona www, zakładka Lista Przebojów. tam 100 propozycji do Wybrania można wybrać 10, także proponuję zabawę w listę przebojów YouTube in a live. Nowość, ale nie najwyżej notowana na miejscu 44. O, chyba jakieś życzenia. 100 lat, 100 lat, niech żyje żyje nam. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, ja mówię, sto to ma być wesoła, optymistyczna, pieśń. Nie o to mi chodzi. Chodzi żeby to było wesołe, optymistyczne, żeby był optymist z pokryciem i proszę się optymistycznie w tej chwili, proszę bardzo 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam no i plan jest taki, żeby dzisiaj do 22 było wesoło, było optymistycznie setne wydanie, zaczniemy po godzinie 20, a to wszystko dzięki słuchaczom trójki którzy mam nadzieję tutaj jeszcze nas dzisiaj odwiedzą, Daria ze Śląska 12 na dół, 43 Nie wielkły dzień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 Nie mam się nigdy nie byłam Dziękujemy bardzo. Daria ze Śląska, miłość i tak dalej. 12 na dół. Dziś ląduje na 43. Dziś, czyli 10 kwietnia, podczas jeszcze nie setnego, ale w poczekalni do setnego notowania, na 42 dodamy trochę gitar, przeniesiemy się do Kalifornii i zaprosimy Dave'a Grola do mikrofonu. The Echo Foo Fighters, dwa do góry, miejsce 42, dzisiaj 24 minuty do godziny 20. No pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy chcieliby być dzisiaj tutaj z nami na Myśliwieckiej, ale niestety nie mogli dojechać. Także proszę radio zrobić na full, żeby w tym kosmosie rzeczywiście nas i o nas usłyszeli, a teraz to już w ogóle bardziej na full, no bo to, no cóż, że ze Szwecji wchodzi na antenę. It's a scene, Ghost w dzisiejszym zestawieniu 41 osiem na dół. Piotr i Ania, administratorzy pierwszej trójki Myślnik Słuchacze, fanpage'a, oficjalnego fanpage'a naszej audycji są dzisiaj z nami. Piotrze, dużo przyniosłeś kartek, dużo zapisałeś tam rzeczy i to wszystko widać, bo ty bawisz się, jasne jest to dla nas wszystkich, w różne statystyki, ciekawostki, powiedz nam o czymś. Tak, moje dzieciaki mówią, że ja bardzo lubię cyferki, co Ania już tutaj zaznaczyła. Yy, może taka pierwsza, pierwsza ciekawostka, były takie czasy w pierwszej trójce, gdzie przez 8 tygodni trzy piosenki stanowiły podium pierwszej trójki. I to były trzy piosenki grupy The Cure. I one się wymieniały miejscami, rozumiem? Na wymieniały się, Alone było cały czas na pierwszym, natomiast yy, A Fragile Things i All I Ever Am Zmieniały się drugie, trzecie, trzecie, drugie, ale cały czas przez osiem tygodni były, zajmowały całe podium pierwszej trójki. No wielki szacunek za te wszystkie statystyki. Ja kiedyś powiedziałem nawet na antenie, że jeżeli by powstała książka, która by się nazywała pierwsza trójka lista Przybojów, to osobny rozdział musiałby powstać o formacji The Cure i o tym jak ona wojowała swoimi piosenkami na tej liście. No prawdopodobnie tak, bo to jednak jest no, kawał historii pierwszej trójki, tych pierwszych stu notowań, e, który trwa nadal. Wprawdzie zostały dwie, dwie z trzech piosenek, ale, ale nadal są na liście. Mam nadzieję, że dzisiaj też będą dwie, ale no to się później. No właśnie, chciałem <śmiech> powiedzieć, że ja to wiem, a wy jeszcze tego nie wiecie. Tak, tak. Olaje RM było na 30. miejscu tydzień temu, więc zobaczymy, czy udało im się utrzymać, czy nie. Ale to przekonamy się pewnie za jakiś czas. Garść ciekawostek od Piotra Administratora. Tymczasem, Ania, bierzesz się do pracy. Smith Smith Fit, Youngblood, Wild Woman. Na którym miejscu? Na miejscu 40. Bo te miejsca są ważne w liście są przywojów. Good No ta ekipa lubi ewidentnie naszą poczekalnię. Aerosmith, Young Blood, Wild Woman. 6 do góry, miejsce 40 panie i panowie. A my do 20 biegniemy. My do 20 współczujemy piosenką, które mają pech, ale zawsze możemy dodać otuchy tym nagraniom i głosować. Strona www, lista przebojów, zakładka i tam bawimy się w głosowanie. Bo dzięki tej zabawie i dzięki temu, że to robicie, Dziś mamy piękną setkę, w której na 39 zaśpiewa Esep Rocky. Taki jest tytuł tego nagrania, które tydzień temu było na miejscu 47, dziś jest na 39, natomiast na 38 mid-year. komity jak zawsze, wybór w cyklu, a kiedyś to było. Gratulacje z okazji setki, a dwusetka już tylko za 100 tygodni, pisze pan Paweł z Dallas. Dobrze, dopisujemy Dallas do naszej listy. Mamy nowojorski Manhattan, mamy Węgry, mamy Dallas i rzeczywiście coraz bliżej jesteśmy kosmosu. Niech się dowiedzą, że mamy dzisiaj setunie w trójce. Setne notowanie pierwszej trójki, ono rozpocznie się kilka minut po dwudziestej. Tymczasem meet you, jazz words. Jeden no, piętro na dół. Na miejscu 38. A na miejscu 37. utwór, który zatytułowany jest Tak ma być. Utwór, który tydzień temu znalazł się na miejscu 43. Wykonawcą jest Igor Herbut. Jeśli Twoje intencje są czyste, tak ma być, nie stracisz. Lecz widocznie tak ma być. panowie, Igor Herbut na antenie trójki, tak, ma być na miejscu 37, no powiem szczerze, że te ciekawostki, bardzo interesujące jak to, ciekawostki The Cure, 8 tygodni, 3 utwory, sobie tam rządziły, Piotrze, o czym jeszcze nam powiesz? Kolejna ciekawostka, spośród wszystkich piosenek na liście, 15 utworów przez 40 lub więcej tygodni było na liście. E, spośród tej piętnastki, siódemka nadal jest w zestawieniu, także podbija, e, podbija swoje, swoje notowania. Zaraz, zaraz, czy dobrze zrozumiałem, w ciągu całej historii pierwszej trójki było 15 utworów, które... Przez 40, 40 tygodni, tygodni były by... na liście lub więcej. Aha. No, wiadomo, że jest Kaśka Suchacka, jest która Skaśka. mam nadzieję, że dzisiaj wybrzmi po raz setny. Wiem, ale nie powiem. <laughs> No to znowu znowu pan redaktor ma tą przewagę nad nami. Chociaż siedzimy blisko siebie, ale, ale ja mam kar inne kartki niż pan redaktor. Poza tym mam zasłonięte te kartki. No właśnie. E, no i to myślę, że na, na tym na razie skończymy, a kolejna za chwilę. Jasne. Aniu, zapowiesz kolejny utwór. Ania nagrywa relacje, odsyłamy na social media trójki. Social media pierwszej trójki, myśnik słuchacze. Tam wszystko... Jest y, pokazany, co my tutaj robimy? Proszę bardzo. Miejsce 37. No, no. lucky. Bardzo dobrze. Lucky again. Save me for a blackout. Licky Lee, Lucky Again z 39 na 36 w poczekalni do którego, uwaga, do setnego, do setnego notowania listy przebojów pierwsza trójka. Ono kilka minut po 20 się rozpocznie. No dobrze, to wróćmy na polskie podwórko. Jesteśmy cały czas oczywiście w poczekalni, a na polskim podwórku w dzisiejszym zestawieniu fragment wyjątkowej płyty. Kto jeszcze nie słuchał? no to polecam lekturę, bo to ostatni album WW, a z niego na moment na 35. Staje się coraz mniej widzialny Sprawy się dzieją o tyle o ile Drobne nienachalne na moment, tylko na chwilę. WW Daria ze Śląska, na moment, 5 do góry, 35. Administratorzy y, strony pierwsza trójka, myślnik, słuchacze są z nami i są notatki z różnymi, no, nazwijmy to dzisiaj ciekawostki, bo to są niesamowite rzeczy, które masz, Piotrze, spisane. No nie wiem, czy niesamowite, bo to każdy może sobie w sumie w archiwum sprawdzić, jeżeli tam pogrzebie sobie trochę dłużej. Natomiast e, kolejna ciekawostka, bo już tak ten dział nazwaliśmy, e, cieszymy się, kiedy nowość e, na przykład z pominięciem poczekalni trafia na, na wysokie miejsce, albo na miejsce pierwsze, co ostatnio mieliśmy, dwukrotnie mieliśmy taki przypadek, najpierw e, Chip Tobacco, a później BNDK, e, ale mieliśmy też taki E, przypadek kiedyś, kiedy niestety e, piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu, a w kolejnym notowaniu już jej nie było. E, e, I to jest Basia Małecka. O, tutaj notatki mi się... Nasza, Basia Małecka zielono, zielono mi. Nasza tulikowa poczekalnia. No ale no to jest wyłącznie dowód na to, że w programie takim jak Lista Przebojów, jak śpiewa Nita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć. Dokładnie, dokładnie. Tylko, że to kiedy się słucha tego w radiu i, i głosuje się na piosenkę, która wiemy, że jest na pierwszym miejscu albo gdzieś wysoko, no bo to nie musi być koniecznie pierwsze miejsce i nagle ta piosenka znika, no to dla słuchacza to jednak zawsze jest przykro. No. Dlatego proponujemy i polecamy i namawiamy do zabawy w głosowanie na naszą listę strona www. Można z telefonu, można z tableta, można zrobić to w każdej chwili. A przed nami miejsce 34 i najwyżej notowana nowość w poczekalni. Nie będę krył, że bardzo się cieszę, bo przed nami Michael Stipe. Oh, oh, oh, I Punchline frown, the joke fell flat. I come around. Look who volunteered to play the fool. Uh -huh. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. Uh -huh. Oh Ale to było zaskoczenie, kiedy Michael Stipe powiedział światu, słuchajcie, mam nowe nagranie i właśnie je zrealizowałem. A to wszystko na potrzeby serialu telewizyjnego. Swoje trzy grosze, ale jakże niezwykle cenne dołożył Andy Watt. No i mamy, I Played the Fool, najwyżej notowana nowość w dzisiejszym zestawieniu w Poczekalni, miejsce 34. A na miejscu 33, czy ja muszę przedstawiać? Czy znamy? To Damon Albarn, prawda? Jasne, że tak. Orange County. Gorillaz i ekipa. Z ekipa mam na myśli Bizarra, Car Jackson i Anuszkę Shankar. I wszyscy wspólnie wykonali utwór Orange County, który znany jest bardzo dobrze z trójkowej anteny, a dzisiaj y, pojawił się w zestawieniu na miejscu 33. Na 32. och no właśnie, Bruce. Springsteen a Rainy Night in Soho. To teraz odpłyńmy trochę z bosem, może. Down the we watched our friends grow up together And we saw them as they fell Some of them fell into heaven Some of them fell into heaven took shelter No, muszę powiedzieć, że parę dni temu przechadzałem się po nowojorskim Soho i możecie mi wierzyć albo nie, ale kropiło, naprawdę. Robiło. Bruce Springsteen, pięknie nam dzisiaj śpiewa na miejscu 32. Pięć minut pozostało do godziny 20. Także pierwsza tercja, pomału dobiega końca. Po 20:00 zacznie się setne notowanie listy przebojów programu trzeciego pierwsza trójka. Na miejscu 31. patrzę, patrzę, patrzę. Tak, najwyższy skok. Mery Polski. jak się we mnie fala miłości, wszystko rozumiem, patrzę klarownie, deszczowe szyby, panie na trasie, spogląda na mnie orzeł podświetlany.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 Magdalena Małecka-Wipich. To w sobotę po 19.00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.